Manik no i co? No i co? Manik no i co? No i co? Jeszcze na osiedle Wdamy z nami Roman, ja już teraz nie mam sił No i co? Ej, najlepszy jesteś Yo, w stylu własnym Ustawka piątek i nagrywamy Słuchały sprach Ta. Tramak tak Na W Osiedle twórców, Redem. Twórców osiedle jesteś Jesteśmy w piekle czy w niebie Bo swoje. to nadal Redem. żyje Redem. Dzień. My znamy, znamy się, to my znamy się na tym, my znamy się. Nowa znamy płyta, się my, my znamy się. Pozycja do kolekcji, dożyć do playlisty, do starych kosierki. Żyjemy, tworzymy nowe pomysły, nigdy nie musimy. Wszystkie prawa z wórcu Tu w osiedle, na, zwórcu, osiedle, osiedle. Tego Jesteśmy w piekle czy w niebie Na pół co coś zielonego Czegoś dobrego Te są studio Nowe studio Kiedyś już w tej kabinie spocony byś coś nagrał ja Już na Ja widzę, że ty tu swój mikroklimat zrobiłeś. Nie, no to jest tragedia, jedziemy stąd. Czemu? Co? Dawaj. No, gorąco parno i śmierdzi za No trzeba kończyć. Trzeba kończyć.